Rozdział 25. Lud Zarachemli zaliczany do ludu Nefiego. Kronika Zenifa i Kronika Almy odczytane poddany Mosjasza. Alma chrzcili Jego i jego poddanych. Mosjasz upoważnia Almę do zakładania kościołów w kraju Zarachemla. I król Mosjasz zarządził zebranie się całego ludu. I Nefici, to jest potomkowie Nefiego, nie byli tak liczni jak lud Zarachemli, który wywodził się od Muleka i tych, którzy uszli z nim na pustynię. I lud Nefiego razem z ludem Zarachemli nie był tak liczny jak Lamanici, którzy byli od nich ponad dwa razy liczniejsi. Cały lud Nefiego zebrał się razem i cały lud Zarachemli zebrał się razem i tak tworzyli dwie grupy. I stało się, że Mosjasz odczytał i zarządził, aby odczytano jego ludowi kronikę zenifa, to jest dzieje ludu zenifa, od czasu odejścia z kraju Zarachemla do czasu powrotu. Odczytał także kronikę Almy i jego braci, podającą wszystkie trudy ich ludu od czasu opuszczenia kraju Zarachemla do czasu ich powrotu. I gdy Mosjasz skończył odczytywać kroniki, jego poddani, pozostający w tym kraju byli. Zdumieni i zadziwieni I nie wiedzieli co o tym myśleć Bo gdy patrzyli na tych Którzy zostali wyprowadzeni z niewoli Przepełniała ich niezwykła radość I gdy myśleli o swych braciach Zabitych przez Lamanitów Ogarniał ich smutek Że opłakiwali ich ze łzami I gdy myśleli o dobroci Boga I jego mocy w wyzwoleniu Almy I jego braci z niewoli u Lamanitów Na głos dziękowali Bogu i gdy myśleli o Lamanitach, swych braciach, żyjących w stanie grzechu i zepsucia, serca ich przepełniał ból i troska o dobro ich dusz. I stało się, że synowie i córki Amulona i jego braci, mających teraz za żonę córki Lamanitów, którym nie podobało się postępowanie ich ojców, nie chcieli więcej nosić ich imienia, przyjęli więc imię Nefiego, aby mogli być nazwani potomkami Nefiego i byli zaliczeni do tych, których nazywano Nefitami. I królestwo nadawano tylko potomkom Nefiego, dlatego cały lud Zarachemli był zaliczany do Nefitów. I gdy Mosjasz skończył przemawiać i czytać ludowi, chciał, aby Alma także przemówił do ludu. I Alma przemawiał do nich, gdy byli zgromadzeni w dużych grupach. I chodził od jednego zgromadzenia do drugiego, nawołując do nawrócenia i wiary w Pana. I wzywał lud Limchiego i swych braci, wszystkich, którzy zostali wyzwoleni z niewoli, do zachowania w pamięci, że to Pan ich wyzwolił. I gdy Alma wyjaśnił im wiele rzeczy i skończył do nich przemawiać, król Limchi chciał być ochrzczony, a także cały jego lud chciał dostąpić chrztu. Alma wszedł więc do wody i ochrzcił ich. Ochrzcił ich w ten sam sposób, jak ochrzcił swych braci w wodach mormon, i ci, których ochrzcił, stali się członkami Kościoła Boga przez swą wiarę w słowa Almy. I stało się, że król Mosjasz wyznaczył Almę, aby zakładał kościoły w całym kraju Zarachemla i upoważnił go do wyświęcania kapłanów i nauczycieli w każdym kościele. I uczyniono to, ponieważ było tak wielu ludzi, że nie wystarczał jeden nauczyciel, ani też będąc w jednym zgromadzeniu, nie mogli wszyscy słyszeć słowa Boga. Zbierali się więc w grupach zwanych kościołami i każdy kościół miał kapłanów i nauczycieli, a każdy kapłan głosił słowo, jak otrzymał je od almy. I tak pomimo wielu kościołów wszyscy oni stanowili jeden kościół Boga, bo we wszystkich tych kościołach głoszono tylko nawrócenie się i wiarę w Boga. I w kraju Zarachemla było siedem kościołów, a ktokolwiek chciał wziąć na siebie imię Chrystusa, to jest Boga, przyłączał się do kościoła Boga. I byli nazwani ludem Boga, i Pan przelał na nich swego ducha, błogosławił im i szczęścił im w kraju.